Twin Shadows, jedyna karta tak naprawdę używalna dla układów imperialnych na, na tych Royal Guardach, to była ta karta Rule by Fear, która i tak w klasycznym 4 na 4 się nie mieści, bo 4 na 4 klasyczne Dokładnie. to jest idealnie 40 punktów i tak tej karty się nie włoży. Dokładnie. I tu znowu... nie. Znacznie, znaczy Rebelianci dostali znacznie znacznie, bardzo dużo opcji różnych fajnych, supportujących tych sabotażystów, czyli droidy przede wszystkim. No tak, i, I tu jak wspomniałeś o rule by field, to niestety e, pojawia się z mojej strony trochę, trochę smutku, że szturmowcy Imperium cały czas nie są w stanie jednak falą zalać i, i, i samą swoją ilością e, na, na różnych typach i na zwykłych i na ciężkich szturmowcach przechylić tej szali, żeby wygrać. Tak, tak, to to tak trochę tak. smutny, że niestety ten nowy dodatek, który dzisiaj wyszedł w Ameryce, też tego stanu nie zmieni i nie będzie można efektywnej armii opartej na białych parterze skonstruować. Ja też i... bardzo nad tym ubolewam, bo bardzo się nastawiałem na taką opcję, że o, będzie dodatek, w którym będą nowi szturmowcy, będą zapewne nowe karty do szturmowców, będzie oficer do szturmowców, ten oficer polowy, somos, także będzie fajnie, będzie taki klasyczny, białe pancerzec ci bezimienni szturmowcy i yy, only imperial sturm trupe precise oczywiście, yy, także to nie ma prawa nie działać, tak. Yy, no a tu się okazuje, że niestety yy, no, te karty, które się pojawiły z synergiami do trupy to są odgrzewane kotlety, bo to były mhm. wariacje na temat aktywacji większej liczby truperów i odświeżania kart, co już wcześniej widzieliśmy. Mhm. A Kain Somos okazało się, że jest typkiem, który ma jakieś tam synergie z truperami, ale um, to, co robi Kain Somos, lepiej robi w tym samym koszcie dwójka elitarnych oficerów. Mhm. No i niestety koniec dyskusji. A jeszcze tak przytaczając, tak, bo rozmawialiśmy o E, przytaczaliście te niemieckie e, naszenazy. To, to sobie sięgnąłem pamięcią, bo miałem e, przyjemność uczestniczenia w nordyckich mistrzostwach i tam akurat e, rozpiska z lodem? Tak. E, I tam akurat rozpiska, która wygrała. Nie jestem w stanie, powiedzieć, czy elitarnie czy nie elitarnie niestety, ale zawiera, była to rebelianska rozpiska na dwóch skłonach. Gdzie I truperów i sabotażystów sprawia, że mamy pewien dysonans poznawczy, jeśli chodzi o składanie komandy y, deku. E, to znaczy, okazuje się, że chcemy mieć w komandy deku i karty, które fajnie się kombują z e, sabotażystami, czyli karty pod Heavy Weapon, i pod e, tam spy smuggler, pod te traity e, i karty, które się kombują z trooperami, a jednak liczba kart, które możemy mieć w talii jest ograniczona. Dlatego też wydaje mi się, to jest też temat, który był poruszany na forum FFG, bo tam gracze czasem, to jest ten motyw, który się pojawia w wielu tematach, że narzekają na to, że spam jest popularny w Empire Lassa, to znaczy właśnie to 4 na 4, czyli to są de facto dwie jednostki powtarzane 4 razy, albo nawet ci sabotażyści, których warto tam sobie powtarzać i, i jakby tego tak zwanego w grach bitewnych spamowania jednostek jest dużo. Wydaje mi się, że to wynika głównie z, z tego mechanizmu właśnie kart dowodzenia, to znaczy trzeba sparować trajty jednostek z, z trajtami na kartach dowodzenia, więc jeśli mamy w rozpisce od Sasa do lasa każdy oddział z Innym traitem, no to siłą rzeczy ciężko nam będzie złożyć jakąś fajnie śmigającą talię do wodzenia. Jak opieramy układ na um, dwóch albo trzech maksymalnie trajtach, to możemy fajną talię sobie złożyć i to wszystko gra i buczy i nie mamy takiej sytuacji, że pociągnęliśmy akurat karty z trajtami do jednostki, która nie żyje e, i wtedy się zaczynają schody. No tak, pewnie. No dobra, co my tam dalej mamy jeszcze, Paweł? Ja tylko tutaj taką uwagę do tego właśnie, co mówiście przed chwilą. To jest całkiem ciekawe spojrzenie na to, że zasadniczo składanie rozpiski do asalta to jest też składanie deku i przez to się ja zawsze miałem wrażenie, że granie w skirmisza to jest w asalcie, to jest granie w dwie gry. Bo grasz w bitewniaka i w karciankę jednocześnie. A właśnie przed silniejsze są te rozpiski, które mają w sobie bardzo dużo synergii. Dokładnie jak w Karciankie. Oczywiście. A, to jest ciekawe, ciekawe zagadnienie. A, natomiast o czym my tu jeszcze mieliśmy mówić? Właśnie. Zbliżamy się pomału do, do, do końca naszego podcastu. W swoją drogą A... znowu bardzo fajnie szliśmy z tematu w temat, bo mieliśmy się pytać też o e, granie, <śmiech> tak, granie, zabawnych zabawnych świecie. <śmiech> Z zabawnych rzeczy ym, podobno jest takie, jest takie mniemanie, że ym... Audycja radiowa staje się profesjonalna wtedy, kiedy przechodzi płynnie z jednego tematu w drugi, nie zaznaczając tego, że przechodzi do nich płynnie. To z takich, takich dowcipów. Oczywiście nie, nie jako złośliwość, tylko właśnie mi się skojarzył. Taki, nie, no pewnie, pewnie do tego też dowcip. dojdziemy. Do A czy są, są i podcasty, które działają i, i 5 lat, i, i 6 lat, i więcej, i cały czas to robią i najczęściej właśnie też przywołują wtedy ten, ten zabawny cykl. Także no, jak najbardziej myślę, że nie ma się tutaj czym przejmować, a, a to jako właśnie taki, yy, takie puszczenie oczka. Nie, no dla mnie, <śmiech> dla, dla mnie to jest coś nowego, tak na dobrą sprawę. <śmiech> no ale Paweł. A, słuchajcie, panowie, tak na zakończenie, troszeczkę zamykając naszą dyskusję, a nie powiem teraz nic odkrywczego, ale słuchajcie, zbliża się siódmy epizod. Nowy film będzie z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy słyszeliście. I takie, I takie pytanie do was mam wynikające z mojej ciekawości a jak zapatrujecie się, słuchajcie, na taki zabieg FFG, w którym wydaliby na przykład, podobnie jak fixwingu, a nową podstawkę z tym, że zawierającą postaci jednostki z nowego filmu. Czy myślicie, że jest na to za wcześnie? Czy może byłby to dobry ruch? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Ja uważam, że jest na to jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Gra ma niecały rok, 10 miesięcy, więc wydaje mi się, że FFG jest na tyle doświadczoną firmą, że nie pozwoliłaby sobie na, nazwijmy to w przenośni, resetowanie starej podstawki już teraz. Myślę, że możemy się spodziewać czegoś takiego za dwa lata, kiedy będziemy mieli ósmy epizod, ale na pewno nie teraz. Mimo że, Mimo, że jak wiemy z niektórych źródeł, materiał do zapełnienia takiej podstawki by był. Można byłoby ją naprawdę zapełnić dużą, dużą ilością nowych, nowych postaci, nowych figurek, nowych oddziałów, zarówno po stronie zła, jak i dobra. Ale, tak jak powiedziałem, z marketingowego punktu widzenia wydaje mi się, że ta gra jest zbyt młoda, żeby taki krok robić i spodziewałbym się czegoś takiego raczej za dwa lata przy okazji premiery epizodu ósmego. Wow. Czyli wstrzymywałeś się generalnie od głosu na temat siódmej fali, ale może jednak nam coś swoje przywidzenia zradzić. Znaczy, jest tak, że no ja oczywiście podzielam zdanie Wiktora, że jest za wcześnie na, na dublowanie podstawki. Co więcej ja. Jestem zdania, że podstawki w ogóle y, alternatywnej do Imperial Assault nie dostaniemy, bo Imperial Assault jest jednak trochę innego rodzaju produktem niż X-Wing, który jest stricte grą taką bitewno-konfrontacyjną, a w Imperial Salcie mamy ten pewien dwugłos e, trybu skirmish i trybu kampanii, e, w której ta alternatywna podstawka by się, nie jestem pewien, czy by się e, dobrze wpisywała od tej strony kampanii, trybu kampanii. Ponadto jest to troszeczkę też kwestia yy, ekonomiczna, to znaczy ta podstawka x-wingowa jest dwukrotnie tańsza, jeśli chodzi o yy, MSRP, tak zwaną sugerowaną cenę producenta od podstawki Imperial Assaultowej, więc w momencie, kiedy, yy, kiedy nagle się okaże, że, yy, że no do Imperial są dwie podstawki, każda po 100 baksów to myślę, że nawet Amerykanie by ci mityczni Amerykanie którzy nic nie robią, tylko jeżdżą tymi tymi BMW-cami, mają te wielkie domy to nawet oni myślę, żeby tego nie łyknęli i myślę, że to ze strony takiej właśnie marketingowej tej drugiej podstawki jako takiej nie zobaczymy inny powód myślę, że jest taki, że nie ma potrzeby, żebyśmy mieli kolejną podstawkę do Imperial Salta, to znaczy um, podstawka nowa by była nam potrzebna, gdybyśmy mieli mieć w niej bohaterów z, e, z nowych filmów. E, a nie będziemy ich mieć, bo Imperial Assault z założenia to jest gra, w której w trybie kampanii nie gramy bohaterami z kanonu, z uniwersum, tylko bohaterami stworzonymi na potrzeby gry. E, natomiast bohaterowie z kanonu to są sojusznicy, który, których możemy sobie w kampanii tam dorzucić do e, w niektórych misjach do, do naszego składu, żeby nam tam Han Solo pomógł załatwić jakieś sprawunki. W związku z tym tych bohaterów najsensowniej jest po prostu wypuścić jako paki. Jako paki, jako nową falę z pakami, gdzie będziemy mieli jakiegoś tam bohatera, czy to nie wiem, tego czarnego szturmowca, czy kogokolwiek tam, który będzie wprowadzał nową swoją misję, opcję wzięcia go jako sojusznika, bo, bo w taki sposób w Imperio funkcjonują te postaci z filmu w postaci z kanonu. Także podstawka, nie wydaje mi się, żeby nas czekało coś takiego kiedykolwiek w Imperial Salcie. natomiast paki, e, paki czy nawet dodatek kampanijny w jakiś mniejszy lub większy sposób kręcący się wokół e, nadchodzącego filmu tudzież filmów, to już myślę, że jest sprawa bardzo prawdopodobna, jeśli niepewna. Natomiast mam tylko nadzieję, że y, zapowiedzi czegoś takiego się pojawią dopiero po premierze filmu, bo jestem z tych, y, którzy y, um, unikają wszystkiego, co jest związane z nowymi filmami. Y, y, Chcę tę magię y, dziecięcych lat odtworzyć i obejrzeć y, te Gwiezdne Wojny, nie wiedząc nic o nich i y, y, poczuć w sobie dziecko znów. Ehm, tak, Także... Em... Natomiast jakby się nagle okazało, że na miesiąc przed premierą filmu jest zapowiedź i jakieś spoilery z dodatku nawiązującego do filmu, to byłby to dla mnie bardzo duży problem z siłą woli, żeby nie zaglądać do tych spoilerów, co tam będzie w tej grze, żeby sobie nie zobaczyć, jacy tam bohaterowie są i co będą umieli, bo nie chcę tego widzieć, chcę pójść całkowicie z otwartym umysłem jako ta czysta karta na ten film. No troszeczkę tam to już, no oczywiście to nie jest łatwe, bo tam nie, mając dostęp do internetu i poruszając się w internecie nie jest łatwo unikać tych Gwiezdnych Wojen, um, ale tak naprawdę z internetem jakoś sobie radzę. Największy taki psikus miałem, jak się wybrałem do kina na awangierów na drugich i mi puścili trailer do Gwiezdnych Wojen. Byłem bardzo <śmiech> zbyt Musiałem bardzo mocno zamykać oczy, wtykać słuchawki w uszy i, i, i, i, i na pewno wszyscy się zastanawiali, co to jest za taki dziwny, dziwny człowiek siedzi na tej sali kinowej. No to słuchaj Krzysiek, życzymy wytrwałości, życzymy powodzenia w twoim unikaniu, e, unikaniu spoilerów. E, ja czekam z niecierpliwością na trailer, a, no ale cóż, ja lubię sobie nie wiem, psuć albo na pewno dawkować przyjemność. Nie, przed wiesz, no każdy ma inny charakter, niektórzy chcą tam wiedzieć, widzieć dużo, bo, bo dla nich to będzie fajnie odebrać ten film, jak coś będą o nim wiedzieli wcześniej. Dla yy, Mi się wydaje, że będzie, będzie, będę go najfajniej odbierał, jak nie będę nic o nim wiedział. Um, bo wiem z doświadczenia, że, że mam taki charakter, że tak to u mnie działa na, na przykład na tego nowego Star Treka e, Into Darkness poszedłem nie wiedząc absolutnie nic o tym filmie, nie oglądałem żadnych zwiastunów i bawiłem się setnie e, jestem jedyną osobą na świecie, która uważa, że Star Trek Into Darkness jest lepszy od tego pierwszego rebutowanego Star Treka. <grych> to jestem jeszcze ja to jestem no jeszcze to już... ja, jestem z tak? dwójka o, ja to ja jestem to też, też, też jest jest albo partię polityczną jak partię <grych> Prezydenta. Ja, ja, nie, ja ten, się nie wy... prezydenta. ja się nie wypowiadam o Star Treku no ale dobra dziękujemy wam panowie bardzo serdecznie Mam, mamy nadzieję, że Imperial Asalt będzie rósł w siłę tak samo jak X-Wing tak samo jak X-Wing my ze swojej strony akurat z Pawełem na pewno będziemy się starali tym pomagać bo no i też na pewno będzie się Assault przewijał i u nas w podcaście i u nas na portalu a Także pewnie jeszcze nie raz będziemy mieli okazję pogadać, ten podcast myślę pokazał to, że o Imperial Assault do powiedzenia jest dużo i warto o nim rozmawiać, naprawdę świetnie się z wami gadało chłopaki, dzięki wielkie za to, że zgodziliście się być naszymi gośćmi dzisiaj, A, no i co, do usłyszenia przy jakiejś e, kolejnej okazji, do zobaczenia na turniejach, trzymajcie się wszyscy ciepło, nasi słuchacze również, do usłyszenia, cześć. Super. Hej, Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia wam panowie i dobranoc internety. Do zobaczenia na turniejach. Dziękuję wam wszystkim. Cięciem. Dobrze tak jest. Pierwszy podcast, w którym dojechaliśmy prawie do dwóch godzin materiału, to będzie godzina czterdzieści. Ja Nikt tego nie posłucha. Raczej nie. To jeżeli, jeżeli dobrze, tak, nie dobrze tak. sobie kojarzę, to jakoś pierwsze pół godziny, to tam dopiero po pół godzinie na, do, na dobrą tak, sprawę tak, zaczęliśmy. To jest Za Tak, To jest Półtorej godziny taki, jak był ten trzeci. A czy nie, no zależy jak Tak. Półtorej godziny. zedytować, go jak ten zamierzamy też puścić do internetu takie to nie obiadu, no to jak najbardziej ma Mamy ponad tamte. Nie, nie. Ja, ja od początku nagrywałem jakby rozmowy, i już już bezpośrednie rozmowy, to mam półtorej godziny i jest, jest git. No i bardzo dobrze. Ojejku. O, wszystko mi boli teraz. Nie, ja nie siedziałem. Ja się boję ruszać. Bo Jakie bo ja masz Ja mam jakiś taki idiotycznie przymiotny mikrofon i ktoś na koniec stukał w klawiaturę. I to, nie wiem, czy sobie zdawać Ci sprawę, to w chuj słychać, jak ktoś stuka na klawiaturę. Zobaczyłem. To ja przyznaję się. Ja, wiedziałem. No, A... o ten, o ten wytrych... Słuchajcie, no, nagrywaliśmy te półtorej godziny, no jak tyle wytrzymać, by jest z bunia, no. Zrozumie Wiktor. <grym> dobra, nie. dobra. Ja, ja już będę Wam też dziękował serdecznie za tą całą rozmowę. Czeka, czeka, czeka mnie znowu krę... krojenie, sklejanie wszystkiego. No Dobra, to... ale w następnym pokazanie. Ale teraz, za to na koniec, jak się zakrzyknie Ica live, jak się wszystko złoży, to tak. jest tak. <laughs> Nie, jutro, jutro z doktorem Frankensteinem się spotkam i, i, i będziemy, będziemy rzeźbić. Więc z tego. Yy, dzięki i wtedy ja już też lecę. Dobra, to już jak czas. Się wszyscy zbijamy, to się wszyscy no, zbijamy. No, jasne. Dobranoc no. panowie, fajnie no. się gadało. O, dobranoc. Ej. Na razie Ej. hej. I do zobaczenia, dobranoc.